No i zaczniemy od tej perkusji, bo równie rytmicznie przejdziemy sobie szybko tutaj do sprzętu, który jest poświęcony Rokbendowi trzeciemu i sprzęt ten testował nam Zbigniew. Proszę bardzo, Zbigniew. A, zanim jeszcze Zbigniew dojdzie do głosu, to może wy zdołacie go przekrzyczeć. Na no, gadu, gadu, 2426 3353. Zapraszam was do, do pisania, do udzielania się w audycji, no i na Facebooku, ewentualnie pod adresem gramofon.fm. Zbigniewie, co powiesz o tej swojej perkusji nowej? Wiesz co, zacznę od tego, że ludzie, którzy testowali tę grę w październiku, e, najwięksi redaktorzy polscy po prostu są pozerami i pisałem już o tym kilka dni temu i powtórzę to, bo stwierdzam, że tak naprawdę nie można było docenić wartości rok będa trzeciego bez instrumentów pozwalających grać w trybie pro, bo wiadomo by można było, mając stare instrumenty odpalić e, podstawowy tryb, ale również pojawiły się takie jak promote który, promote, który był skierowany do profesjonalistów, jak nazwa wskazuje. Mhm. E, na czym to polega w przypadku perkusji, którą tutaj będę omawiał? E, zostały dodane do standardowej perkusji posiadającej cztery bębny, dodane zostały trzy talerze, które są oddzielnie oznakowane podczas gry. Zamiast standardowego, standardowego prostokącika mamy owalny, owalnego kształtu znaczek i to nam pokazuje, że wtedy musimy grać na talerzu o konkretnym kolorze. Czyli dobra, czyli liczba bębnów tych głównych zostaje, pozostaje bez hmm. zmiany, zwiększa się liczba talerzy, w które, na których gramy? W ogóle pojawiają się talerze, bo wcześniej grałeś Aha, bębny nie... i talerze na tym samym padzie nazwijmy to, bo to się pad nazywa dokładnie. Aha, I, aha. I, i, i, tak. Czyli uderzenie w werbelek powiedzmy odpowiadało jakiemuś tam talerzu, uderzeniu w, w talerz, tak? To no, było praktycznie tak różnoznaczne. Było. Tak. A teraz jest y, to zagrane oddzielnie i co? I w trybie pro y, jeżeli gramy w Benda trzeciego, to wyświetla nam się to zupełnie y, jakby jako oddzielny Taczy, jako oddzielna linia, tak? Nie, nie, nie, właśnie nie. właśnie To jest powiedzmy różnica między Guitar Hero, gdzie mamy jednak czym tutaj y, mamy pięć różnych kolorów i każdy to jest inny, pa, inny pad na perkusji. Tutaj niestety właśnie, jako że to jest tylko rozszerzenie perkusji standardowej, to mamy żółty kolor zarówno do talerza, jak i do bębna. I właśnie różni się tylko kształtem e, oznaczenie tego, co mamy uderzać. Dlatego przy, powiedzmy, dużej ilości nutek i co bardziej skomplikowanych ścieżkach można się zagubić. Ja sam się gubię jeszcze niestety, ale nadal jednak stwierdzam, że nareszcie, nareszcie odżyła dla mnie ta seria. Odżyło granie, bo oczywiście można się bawić w topowanie wyników w prawie dwóch tysiącach utworów, ale jeżeli dostajemy taką nowość, jak no, zupełnie inny sposób rozrywki, bo to już jest rozpatrywanie, granie utworów w zupełnie inny sposób, ja sam się na tym złapałem, że grałem utwory już z pamięci praktycznie, uderzałem w bębenki zamiast w talerze, tak jak było pokazane i to jest, to jest chyba dobry dowód na to, że to jest powiew świeżości przy czystym gameplayu. Mhm, czyli taki kolejny krok naprzód w w doprowadzeniu do bardziej realnej rozgrywki na, na bębnach. Tak, tak. Zazdrościłem tego serii Guitar Hero, że były, były trzy bębenki i dwa talerze. To było fajne, ale teraz, kiedy mam trzy talerze tutaj i cztery bębenki, to stwierdzam, że Guitar Hero może i nawet lepiej, że nie wychodzi żadne nowe w tym roku, bo bym po prostu się nimi zainteresował, mając 1700 chyba już piosenek do wyboru i wszystkie... To jest też warte zaznaczenia, że tak jak gitara w trybie pro nie jest kompatybilna wstecznie ze starymi piosenkami. Tak, Perkusja jest w, w stresie kompatybilna, ponieważ ścieżka jest, odczyt... to wszystko było już zawarte od czasów pierwszej części, ponieważ e, ścieżka, jaką odgrywamy, jest czytywana z ruchów w postaci, bo tam zawsze jak jest animacja piosenki, perkusista gra to, co, po, to, co leci w piosence i właśnie na bazie tego jest, jest czytywana ścieżka i jest wszystko układane to, co powinniśmy zagrać. Czyli po prostu twórcy już od samego początku jakby mieli na to oko i, i wiedzieli, że coś takiego tak. kiedyś tam się pojawi Można tak, w przyszłości. Bo no to pokazuje jakiś geniusz harmonics, którzy e, oczywiście musieli zrobić pierwszy krok, ale gdzieś tam za myślę-myślę mie mieli własny e, jakiś master plan podbicia świata, który właśnie uskuteczniają między innymi właśnie e, rozszerzeniem funkcjonalności perkusji i gitary, bo to też warto zaznaczyć, właśnie że pierwszego... o Gitarze niestety nie możemy sobie powiedzieć, ja bym z chęcią no, przetestował. Tak, jak... oczywiście. Ten sprzęt jest niestety dostępny tylko w Stanach w tej chwili, e, bo Zbigniew jest takim na tyle wielkim fanem, że ściągnął sobie cały sprzęt ze, ze Stanów Zjednoczonych. Powiedz, ile... Y, jeżeli znaczy Nie musisz nam zdradzać, zdradzać tej kwoty, ale jakbyś mógł nam powiedzieć, ile mniej więcej wydałeś na ten sprzęt? Y. To, czy, to jest warte podkreślenia, że taniej mi kosztował ten sprzęt w USA niż w Wielkiej Brytanii. Z przesyłką to był koszt 450 zł. W 5 dni, wliczając ten weekend, y, dotarła ona do Polski i została dostarczona kurierem. Także polecam bardzo osobom, które powiedzmy, czują pewien niedosyt, albo już zmasterowały zwykłą perkusję i szukają nowych wyzwań, a także osobom, które chcą się nauczyć grę na perkusji, ponieważ freestyle mode nareszcie nabrał większego sensu yy, i można naprawdę sobie puścić w tle muzykę normalną i odgrywać perkusję na tej, na, na tej perkusji. Tzn. nie, nie pojawia się oczywiście żadna ścieżka do grania, ale to już jest, to, jest to, że samy... gramy ze słuchu. Od siebie, od siebie grasz po prostu na, na bębnach to co stukniesz, to się jakby... To, to słychać. To słychać tak? Mo można Mnie wybrać chcesz... różne zestawy perkusji, i tak dalej, brzmieniowe, bardzo fajna Fajnie, zabawa. czyli za 450 zł około sprowadzacie sobie taki sprzęt. Zastanów, się, jeżeli jesteście początkującymi pełkarzami i chcecie się um, nauczyć grać, czy to jest taki wstęp do kariery perkusisty, jak najbardziej chyba. Ja się nauczyłem dzięki Rock Bandowi grać na perkusji. Nie mówię, że jestem specjalistą, profesjonalistą jakimś, ale jakoś akompaniować gitarze potrafię. Ja na pewno, Zbigniewie, wiem, że jesteś fanem Iron Maiden, i na pewno tam męczyłeś nie jeden kawałek Iron Oczywiście, ironów, to, nie? to na, na sam początek poleciała Metallica iron, iron Maiden, utwory, dla których kupiłem w sumie te perkusje, ale widzę już co chcesz włączyć i absolutnie jesteśmy w stanie zadedykować to e, naszemu przyjacielowi Mateuszowi Mikulskiemu. Wyobraźcie sobie teraz, jak Zbigniew to gra na swojej perkusji. Plastikowy metal. Nie. Yeah.